Let's <laughs> Bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Dziś płytomania zdominowana, przynajmniej w pierwszej części, przez panie. Monika Kopcik opowie o płytach z muzyką odkrywanej po latach francuskiej kompozytorki XX wieku Elzy Bahen. Natomiast Monika Zając porozmawia z flecistką Martą Gawlas o jej nowym albumie nagranym z Natalią Olczak poświęconym barokowym kompozytorkom. Finał audycji będzie już męski. Piotr Kamiński zrecenzuje nowe nagranie opery Sozarme Jerzego Fryderyka Händla, zarejestrowane w Wersalu. Zapraszam, rozpoczynamy płytomanie. Dzisiejszą płytomanię rozpoczniemy od opowieści o muzyce Elsie Baren, francuskiej kompozytorki żyjącej w XX wieku, dokładnie w latach 1910-1999. Jej twórczość ostatnio jest coraz częściej przypominana i co dla nas ważne, trafia także na płyty. I właśnie trzy pozycje są dla nas kontekstem tej opowieści, to albumy Radia Francuskiego oraz wytwórni CPO i Warner Classics. W studiu jest już Monika Kopci. Dzień dobry. Dzień dobry. Moniko, żyjemy w dobrych czasach dla kompozytorek, tak bym powiedział. Od kilkunastu lat do koncertowego i fonograficznego obiegu powracają zapomniane nazwiska kobiet, kompozytorek, autorek, instrumentalistek. Pytanie, czy słusznie zapomniane, czy nie, to inna kwestia. Natomiast najważniejsze, by je znać. I w tym konkretnym przypadku sytuacja tak oczywista nie jest, bowiem na przykład Encyklopedia Muzyczna PWM-u na temat Elzy Bachen milczy. Zarówno w głównym wydaniu, jak i w suplemencie. Oczywiście mamy inne źródła, niemniej to coś jednak nam y, mówi. Y, zacznijmy może y, choćby od krótkiego życiorysu. Same daty, 1910-1999 podpowiadają, że życie Baren to był wiek XX. ona sama była świadkową tego, co w muzyce XX wieku było najważniejsze i co się działo. Co o Baren wiemy, oprócz tego, że jej kolegą ze studiów był Olivier Messiaen? To też jest istotna informacja. Myślę, że możemy zacząć od tego, że pochodziła też z muzycznej rodziny. Jej ojciec był wiolonczelistą w Operze Paryskiej. No i była utalentowanym dzieckiem, genialnym dzieckiem. Wydaje mi się, że to jest taki wyróżnik jej y, wczesnego okresu. Trafiła bardzo wcześnie na studia i też już jako dziewiętnastolatka 19 w 1929 roku zdobyła priderom Rome za kantatę La Vieche Guerrière, która się nie zachowała. Y, ale to już świadczy o tym, jakiego kalibru była to kompozytorka, jakie umiejętności techniczne prezentowała. Czyli musiała wyjechać do Rzymu. Musiała wyjechać do Rzymu i tam też początek lat 30. spędziła, bo od bodaj 1929 do chyba 31 roku była w Rzymie, także spędziła tam dwa lata. To jest zresztą dość zabawne, bo jako młoda dziewczyna pisała w listach, że w ogóle ten Rzymie się nie podoba, że ulokowali ją w jakimś dziwnym pokoju i że ona nie chce tam być. Ale to był też dla niej twórczo płodny okres, bo tam powstawały też pierwsze szkice pierwszej symfonii, którą ukończyła w Wenecji. Później i w latach 30. pracowała w Radiu Francuskim jako korepetytorka wokalistów, także była silnie związana z instytucjami we Francji i też wydaje mi się, że opowieść o Elzie Barento jest taka opowieść o francuskim życiu muzycznym, też o stylistyce muzyki francuskiej, bo faktycznie te ewolucje, które przechodziła jej Droga kompozytorska faktycznie mówią o tym, jak muzyka reaguje na swój czas, na wydarzenia polityczne. To też jest istotne, że Elza Baryn była bardzo świadoma politycznie faktycznie brała udział w działaniach francuskiego ruchu oporu. W latach 30. wstąpiła też do Partii Komunistycznej we Francji. Co też nie pozostało bez wpływu na jej twórczość, bo sporo z tych utworów, które są zarejestrowane na albumach, o których wspomniałeś, bezpośrednio nawiązują do wydarzeń politycznych. No już pod tytuł II Symfonii Wojna też coś mówi i wykorzystanie języka rosyjskiego w tym wypadku. Później w latach powojennych ona troszeczkę oddaliła się od takiej kompozycji, jaką uprawiała przed wojną, to znaczy zajęła się też kompozycjami na użytek filmu czy słuchowisk radiowych. No i lata bodaj 50. 60. i później to są lata odkryć duchowych dla Elzy Baren, szczególnie wschodniej kultury. Także te jej kompozycje też nawiązują właśnie do takiego orientalizmu czy egzotyzmu, który też wydaje mi się, że jest silnym wyróżnikiem w ogóle francuskiej kultury muzycznej, nie tylko w XX wieku. Także no, Elza Baren jest kompozytorką odkrytą na nowo. Wydaje mi się, że jest kompozytorką bardzo dużo mówiącą o swoim czasie. Jest takim egzemplarzem... XX wieku. Ale studia u Pola Dika i Pola Vidala wskazują, że Baren odebrała jednak solidne wykształcenie, powiedziałbym w dobrze rozumianej tradycji francuskiej. To co z tej tradycji odnajdziemy w jej twórczości? Wydaje mi się, że przede wszystkim barwowe ujęcia tej muzyki. To znaczy, to są faktycznie kompozycje, które cechuje taka lekkość francuska. Też barwy orkiestry, szczególnie w symfoniach, wydaje mi się, że są silnie związane z tą tradycją, ona nigdy nie należała do żadnej grupy formalnie. To znaczy nie była ani w tej grupie Jeune France, ani w żadnym innym stowarzyszeniu muzycznym. Raczej to były takie sieci kontaktów przyjacielskich. No Z Messianem korespondowała, co zresztą mhm. można przeczytać we fragmentach w jedynej chyba monografii, która powstała o Elzie Baren w niszowym wydawnictwie francuskim. Także cały czas Elza Baren, myślę, generuje zainteresowanie wśród muzykologów i muzyków. Też y, istotne jest to, że ona nie była neoklasycystką. Trudno byłoby tak zakwalifikować jej twórczość, ale z drugiej strony symfonie też podążają za takim dość typowym schematem, więc niektóre jej kompozycje są bardziej eksperymentatorskie, ale to raczej wydaje mi się te z lat 60. Mm -hmm. i później. Trochę już odpowiadasz na moje kolejne pytanie, bo utwory, które pojawiają się na płytach, o których dzisiaj rozmawiamy, pochodzą z różnych lat. Dwie symfonie powstały w latach 30., ale na przykład Music Ritual to już rok 67. Czyli rozumiem, że w przypadku tej kompozytorki o jakimś jednym nurcie, jednej stylistyce, jednym kierunku nie możemy mówić. Nie sądzę. Myślę, że to też jest wyróżnik tych dwudziestowiecznych, długich biografii, no bo życie Elzy Baren obejmuje faktycznie niemalże cały wiek. To jest typowa kompozytorka XX wieku, więc... Też reagowała na to, co się dzieje wokół. Nie sądzę, żeby ten język muzyczny mógł być stabilny w tak ciekawym wieku. To też wydaje mi się jest dobre dla, dla Elzy Baren, bo przemawia do bardzo wielu odbiorców. To znaczy ci, którzy wolą muzykę lat 30. początek wieku we Francji i właśnie bardziej mm, lekką, finezyjną muzykę na pewno odnajdą to w niektórych jej kompozycjach, choćby w takim no, powiedziałabym poemacie, czy obrazku symfonicznym Le Gunn, który jest zarejestrowany na płycie Warnera, ale też późniejsze kompozycje to już jest bardziej eksperymentatorska droga, też próby tworzenia na bardzo nietypowe obsady, więc myślę, że Elza Baren jest... Ciekawym przypadkiem, który, którego nie można zamknąć w jakiejś jednej formule, scharakteryzować w prosty sposób. Rozpoczęliśmy od płyty wytwórni CPO, na której znalazły się dwie symfonie, plus jeszcze orkiestrowe dodatki. Gra radiówka z kolonii, dyryguje Elena Schwarz. Na drugiej płycie Warnera y, nagrano także symfonie. Tym razem gra Orchestre National de France, dyryguje Christian Machelaru. Nagrania powstały we wrześniu 2024 roku. Płyta ukazała się pod koniec 2025. Czy to oznacza, że te dwie symfonie odpowiednio z lat 31-38 stają się takimi sztandarowymi utworami w procesie przywracania pamięci o Baren? Myślę, że tak. Tym bardziej, że druga symfonia też była wykonywana na promsach w ubiegłym roku, więc to mogą być jej wizytówki kompozytorskie. Sądzę też, że ta druga symfonia, ona jest czasami porównywana nad wyraz do symfoniki Szostakowicza, jeżeli chodzi o to, że mm -hmm. do, dotyczy II wojny światowej. Ten tytuł, i... o którym wspomniałaś, wojna, no po, właśnie, rosyjsku zapisane. po rosyjsku zapisane. I z drugiej strony też no, Maczelaru tak opisywał tę symfonie w wywiadach, że pierwsza część to jest niepokój przedwojenny, część środkowa marsz pogrzebowy, czy to hołd złożony temu niepokojowi i ofiarom, jakie może przynieść wojna. No i część trzecia to jest jakaś stabilizacja i radość z tego, że ten okres trudny może minąć. Ale to chyba jego interpretacja jest. To, tak mi działania. się wydaje, no właśnie, więc nie wiem, czy jest to trafne dopasowanie programu do tej symfonii, chociaż inspirowane też uwagami samej Baren, więc być może coś w tym jest. Natomiast, no tak jak z każdą twórczością, która jest przywracana, myślę, że najprostszym sposobem jest po prostu szukanie porównań, co nie jest właściwą drogą, bo Elza Baren to Elza Baren. Myślę, że trzeba po prostu wydawać, czytać jej kompozycje, słuchać ich, no i w tym wypadku ułożyć osobną. Historię o tej kompozytorce. Co znalazło się jeszcze na płycie Warnera poza dwiema sefoniami? Na płycie Warnera znalazły się także wariacje na orkiestrę, Song Koi. To jest kompozycja już z lat 40., z 1945 roku dokładnie, inspirowana wydarzeniami politycznymi, które rozgrywały się w Wietnamie walce o niepodległość. Powstania Wietnamu jako republiki. To też pokazuje zainteresowania polityczne Elsy Baren. Z kolei ta kompozycja, jeżeli już wspominamy o tytułach, nosi pod tytuł La Fleur Rouge, Czerwona Rzeka. Co też nie jest przypadkiem, jeżeli chodzi o ten konkretnie kolor, wobec zainteresowań politycznych Elsy Baren. Co ciekawe, utwór jest dedykowany Oliwierowi Messianowi. To też jest piękny, piękny mm -hmm. akcent tej przyjaźni, która się zawiązała przed wojną. I oprócz tych wariacji symfonicznych, zresztą bardzo kunsztownych, bo one pokazują drogę tej rzeki od źródła do morza, więc pomysł jest jak najbardziej interesujący. No i każda wariacja opracowuje ten temat, który jest zadany właśnie na samym początku w tej sekcji źródło. Oprócz tego pojawia się tam już wspomniany, obrazek symfoniczny, poemat symfoniczny Le Gan, który jest inspirowany z kolei muzyką romską. I to jest też bardzo przyjemna kompozycja. Wydaje mi się, że bardzo nadawałaby się na koncerty i chyba często jest grana we Francji. Także wydaje mi się, że to jest też jeden z tych utworów, który może uprzystępniać Baren tym, którzy jej nie znają. Moniko, sięgamy po fragment wariacji i wracamy do rozmowy. W przyglądamy się dziś albumom z muzyką Elzy Baren, francuskiej kompozytorki XX wieku, razem ze mną w studiu Monika Kopcik. Przed chwilą zabrzmiał album Warner Classics, gra Orchestre National de France, dyryguje Christian Machelaru, fragment wariacji Song Koi z 1945 roku. To pozostała nam jeszcze trzecia płyta, wydana przez francuskie radio w kolekcji Temperament. Jakie kompozycje na niej się znalazły? To są kompozycje napisane na organy oraz też niekiedy rozszerzoną obsadę. Dodam, że tu występuje Lucille Dola. To jest organistka, która nie specjalizuje się w tak bieżącym repertuarze. Ona wydała zresztą dość ciekawą płytę z zapomnianymi kompozytorami barokowymi w Chateau de Versailles Spektakl. Także solistka jest młoda, ale jak najbardziej ciekawa. Tutaj główną kompozycją, od której też cały album został zatytułowany, jest Music Rituel, to jest kompozycja, która nawiązuje do myśli wschodniej do buddyjskiej księgi zmarłych, która opisuje kolejne etapy, które przechodzi dusza po śmierci. I Elza Baren była bardzo zainspirowana właśnie myślą wschodnią. Zresztą to się wiąże z postacią jej przybranego syna, którego też uczyła, który został organistą. Był to pochodzący z Bejrutu Rafi Ur-Gandijan. On bodaj jako pierwszy wykonywał tę kompozycję. W każdym razie na pewno miał duży udział w tym, aby ją propagować we Francji. I cała ta płyta w sumie dotyczy pewnych rytów czy rytuałów, chociaż no nie, nie pojętych tak dosłownie jak akurat w tej kompozycji. Bo na płycie znalazły się także wariacje na temat węgierski. Temat zresztą ze zbioru, który przygotował Bela Bartok. To jest kompozycja, która też powstała... Hmm, w przyjaźni Elzy Baren z Manuelem Rosenthalem, którego syn brał ślub z Węgierką i Elza Baren przygotowała te kompozycje na tę okazję. A także znalazły się na tej płycie Preludia i Fugi. To są utwory, które dotyczą, inspirują się kulturą żydowską i muzyką żydowską, bo też warto wspomnieć, że Elza Baren ze strony ojca miała pochodzenie żydowskie i to bardzo silnie też oddziałało na jej okołowojenne kompozycje, które też dotyczyły kultury żydowskiej. Po wojnie napisała między innymi bardzo ciekawy utwór kameralny Suite na skrzypce i fortepian Suite Juif. Mhm. To jest też kompozycja, która została zarejestrowana, jednak nie na tych albumach. Moniko, to zbierając w takim razie te wszystkie twoje doświadczenia z przesłuchania tych albumów, to co te płyty mówią o kompozytorce Elzie Barenna? Myślę, że pokazują ją jako dziecko swojego czasu, co już wynika po pierwsze z tematyki tych utworów, dotyczących oczywiście tych kluczowych wydarzeń historycznych, które się rozgrywały w jej życiu. Mówią o tym, że jest to kompozytorka, której język jest zmienny, który nie jest stabilny i to jest jeden z ciekawszych wyróżników jej twórczości. Jest to muzyka, która też mówi wiele o muzyce francuskiej, w XX wieku, to znaczy nawiązania orientalne i zainteresowanie innymi kulturami, które są wdrażane w ten język muzyczny typowy dla e, muzycznej kultury Francji. No co było charakterystyczne już od końca XIX wieku. No właśnie. Chociaż no, nawet jeszcze wcześniej można by mm -hmm. szukać źródeł też, nie wiem, w barokowych ujęciach tak tych obcych. E, ale mm, e, u Elzy Baren faktycznie jest to twórczość spójna, przechodząca ewolucję, która Myślę, jest cały czas do odkrycia, bo też wiele kompozycji pozostało w rękopisach. no to też narzekają, podejrzewam, dyrygenci, że trudno dostać y, takie partytury. Więc y, to, co trzeba robić, to odkrywać barę dalej. No dobrze, a gdybyś miała wybrać jedną płytę, od której można byłoby rozpocząć poznawanie jej twórczości, to który album byś rekomendowała? Polecałabym chyba o dziwo ten album Radia Francuskiego, macierzystej instytucji, poniekąd dla Baren, bo była z nim związana. Czyli z utworami na organy i perkusję? Na organy i perkusję, tak, dlatego, że jest to y, album na tyle dziwny, na tyle nietypowy i dźwiękowo intrygujący, że myślę, że inspirowałby do tego, żeby poznawać Barend dalej. Właśnie nie te podstawowe kompozycje, pierwsza i druga symfonia, ale te utwory które są może mniej oczywiste, eksperymentatorskie poniekąd. Chociaż symfonie, zdaje się, są w tej chwili najczęściej krywane. A czy myślisz, że jej utwory mają szansę na trwały powrót do sal koncertowych? No dochodzimy teraz jakby do puenty naszego spotkania. Czy jest to takie chwilowe zauroczenie nieznaną, odkrywaną twórczością i po wydaniu kilku płyt muzyka Baren pozostanie w cieniu i wszystko wróci na swoje stare miejsce? Nie chciałabym być pesymistką, ale niestety wydaje mi się, że druga propozycja jest bardziej prawdopodobna, czyli Szkoda. Baren będzie chwilową ciekawostką. To jest świetne, że odkrywamy kompozytorki, mm -hmm. ale nie sądzę, żeby to była muzyka, która wejdzie na trwałe do sal koncertowych, ewentualnie do programów muzyki kompozytorek, ale to nigdy nie jest dobry wyróżnik, bo powinniśmy słuchać Baren dla Barena, a nie mm -hmm. dlatego, żeby podporządkowywać ją do jakiejkolwiek grupy. Zobaczymy. No dobrze, to pozostała nam jeszcze trzecia płyta, czyli organy i perkusja. Tak, będziemy słuchać czwartej części mhm. tego bardzo przedziwnego utworu. Le to jest część, w której faktycznie to ciekawe, że podczas tego nagrania wykorzystany był nie ksylofon, ale marimba i Elza Baren idzie tutaj w kierunku muzyki medytacyjnej, nie chcę powiedzieć minimalistycznej, ale jakieś ślady nowego myślenia o dźwięku, pauzie, o powtarzalności w tej kompozycji są wyraźne. No dobrze, to gdyby pojawiły się jakieś kolejne pozycje z jej muzyką, to wpadaj do Mani. Będziemy czekać. Zobaczymy. Ciekawa biografia. Wielka postać XX wieku. Odkrywana dzisiaj na nowo. Bardzo długie życie, więc myślę, że jeszcze wiele szczegółów poznamy. Monika Kopcik, bardzo dziękuję. Dziękuję. za Baren, dwudziestowieczna francuska kompozytorka, której twórczość odkrywana jest w ostatnich latach na nowo. I trzy albumy z jej utworami, firm CPO oraz Warnera i Radia Francuskiego w kolekcji Temperament. W Putomani kontynuujemy wątek żeński, tyle tylko, że przeniesiemy się w czasie. O szczegółach już za chwilę Monika Zając. Cistka Marta Gawlas gości dziś w Płytomanii. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się z Katowicami, ale chyba w Polsce wcale nie tak często. Można panią zostać. A, właśnie ostatnio trochę częściej, bo postanowiłam się tu pojawić na chwilę i, i pomieszkać przez moment w Polsce, gdyż udało mi się wreszcie ukończyć moje genewskie studia. Dziś rozmawiamy o płycie, którą nagrała pani wspólnie z klawesynistką Natalią Olczak, płycie zatytułowanej kompozytris. To jest album, na który składają się utwory trzech kompozytorek z XVII-XVIII wieku. Zazwyczaj w przypadku takich przedsięwzięć to, to jedno nazwisko albo jedna kompozycja jest takim punktem zapalnym, na bazie którego rodzi się cała y, dalsza koncepcja. Jak było w y, przypadku tego projektu? Właśnie dokładnie było tak, jak pani mówi. Była to sonata Elizabeth Jacket de la Guerre w tonacji demol, która jest chyba najbardziej znanym utworem z całej tej listy znajdującej się na płycie. To właśnie na nią trafiłam kiedyś w podróży z jednego koncertu na drugi, e, słuchając e, transmisji e, zespołu Nevermind, który mnie bardzo inspiruje. Wpadłam na tą sonatę i oczywiście od razu chciałam sprawdzić, czy da się ją zagrać na flecie i okazało się, że się da. Wymaga trochę poprzenoszenia, oktawy wyżej w niektórych miejscach, ale oprócz tego myślę, że nie traci na jakości, a brzmi nawet lepiej, bo jest na flecie. To oczywiście moje zdanie. I wtedy zaproponowałam właśnie Natalii Olczak. Żebyśmy zrobiły taki kompozytorkowy program, no bo jest to trochę na czasie teraz właśnie ta tematyka, ponieważ te kobiety przez wiele lat były pomijane, były też rzadkością. No a jednak wielka szkoda, bo, bo jest to wysokiej jakości repertuar, bardzo oryginalny, no a wciąż bardzo rzadko wykonywany. Nie jedna, a dwie sonaty skrzypcowe w transkrypcji na flet. Elisabeth Jacquet de la Guerre znalazły się na tym albumie, ale ten program dopełniają kompozycje Anny Bondi Wenecja i Wilhelminy von Bayreuth. Powiedzmy kilka słów o każdej z tych kompozytorek. Może zaczynając właśnie od Elisabeth Jacques de la Guerre. No, rzadko chyba zdarzało się, żeby... Sam król Ludwik XIV tak ciepło wypowiadał się o kompozytorce. No właśnie, ona była jedną z bardziej docenianych jeszcze za życia. Miała to szczęście, że, że była na dworze Ludwika i właśnie te sonaty jemu zostały zadedykowane. I tak jak pani wspominała, mówiono o niej, doceniano jej wyjątkowy styl. Nieco gorzej było z pozostałymi dwoma, bo o Annie Bondi Wenecja wiemy, kiedy się urodziła, ale nie wiemy, kiedy zmarła. Natomiast wiemy, że była klawesynistką, wiemy, że urodziła się w Wenecji i tam się kształciła w Hospedale de la Pieta, a później spędziła parę dobrych lat w Bayreuth razem z rodziną. Podobno była tam zaproszona nawet przez Wilhelminę. I właśnie tam powstały te sonaty opus pierwsze, czyli sześć sonat na flet traverso i basso continuo i zostały zadedykowane Fryderykowi. Natomiast Wilhelmina, ona żyła w Bayreuth na dworze. Fryderyk II był jej bratem, i wiemy, że flet był dla niej bardzo bliskim instrumentem. Wiemy to z listu, który napisała po strasznym pożarze pałacu Margrabinów. Z prośbą do Fryderyka o to, żeby przesłał jej flet i koncerty fletowe kwanza. Mhm. Wiele kompozycji się nie zachowało przez ten pożar, rękopis tej sonaty, która znajduje się na płycie, został dopiero odkryty w 2003 roku. Czy te kompozycje, które wybrała pani na ten album, one są reprezentatywne dla tego, jak brzmiała wówczas muzyka właśnie powstająca z myślą o flecie? Myślę, że tak. Szczególnie sonaty Anny Bon. Mimo, że, że ona była klawesynistką i nie są one tak stricte napisane, jakby napisał to flecista, to jednak y, myślę, że pokazują w tym też tą kobiecość i tą lekkość i, i fletowość. No myślę, że to już był rozkwit fletu, ponieważ, y, no tak jak mówiłam, był to ukochany instrument Fryderyka, a że Anna Bon Pojawiała się w Bayreuth i właśnie wtedy napisała te, te sonaty i je zadedykowała Fryderykowi. I obok tego był Kwans, który tworzył mnóstwo koncertów fletowych na zamówienie praktycznie co chwilę kolejny. To był to bardzo gorący czas dla fletu. Chciałam zapytać, jak przebiegała Pani praca z Natalią Olczak nad tym repertuarem. Jeżeli chodzi o, o Natalię, no to znamy się już bardzo, bardzo długo. Zaczynałyśmy razem studia w Katowicach i gramy na co dzień w zespole, coery ensemble. I było to dla mnie bardzo naturalne, że to właśnie z nią chciałabym nagrać tą płytę, bo wiedziałam, że Natalia nie będzie tak zwaną akompaniatorką, tylko, że to będzie coś, co stworzymy razem. I myślę, że, że nam się to udało, bo, bo tak naprawdę sonaty Anny Bon to Natalia znalazła. Razem tworzyłyśmy ten, ten repertuar i też razem szukałyśmy w tej muzyce tego, co chcemy przedstawić. Absolutnie nie chciałam, żeby FLED był tutaj na pierwszym miejscu, bardziej jeśli chodzi o stronę muzyczną, to chciałyśmy, żeby to był duet czy tam dialog między fletem a klawesynem. Ta płyta Compositrice jeszcze czeka na taką swoją oficjalną premierę, ale już chyba możemy zaprosić słuchaczy na premierowe koncerty właśnie z tym programem. Tak, premierowy koncert odbędzie się w dniu premiery płyty, czyli 8 maja. W Katowicach w kościele na ulicy Warszawskiej, a o następnych koncertach będziemy już za niedługo informowały na mediach społecznościowych. Na koniec chciałabym zapytać o Pani dalsze plany wspólnie z Natalią Olczak. Czy pojawiają się już jakieś inne kierunki repertuarowe, które Panie zamierzają zgłębiać w najbliższym czasie? Na razie skupiamy się na płycie, na programie kompozytorkowym, ale nie ukrywam, że po głowie chodzi mi program z udziałem Natalii, ale nie w duecie. Myślę o, o nagraniu koncertów fletowych, ale na razie to jest jeszcze tylko w planach. A tymczasem polecamy Państwu płytę kompozytris Natanii Olczak i wrecistki Marty Gawlas, która gościła dziś w płytomani. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Album wytwórni Evidence Classics w rolach głównych Marta Gawlas i Natalia Olczak. W programie Drugim Polskiego Radia słuchają Państwo płytomani. Piotr Kamiński, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku. Dziś porozmawiamy o nowym nagraniu opery Sozarme Jerzego Fryderyka Händla. Przypomnijmy, to opera w trzech aktach. Libretto było anonimową adaptacją tekstu Antonia Salviego. Premiera odbyła się w Londynie 15 lutego 1732 roku, ledwie miesiąc po nieudanej premierze Ecja. Rok później w tym samym teatrze Händel dał swojego Orlanda. Piotrze, jaka była historia Sozarme, bo w przeciwieństwie do Ecja dzieło odniosło jednak pewien sukces? Tak, to jest bardzo śmieszna historia, jeśli chodzi o troszkę porównywalna z przypadkiem Giuseppe Verdiego na przykład niesporami sycylijskimi, to znaczy to libretto Salviego było o dionizm królu Portugalii, potem Handel się zabrał do adaptacji z tego, zresztą z udziałem jakiegoś anonimowego autora, nie wiadomo dokładnie kto to był i to się zmieniło na Fernanda króla Kastylii a później z przyczyn politycznych już kiedy dwa akty właściwie były gotowe, musiał to przerobić na nowo i przenieść zupełnie gdzie indziej w inne czasy. Troszkę tak, jak Verdi przerabiał niektóre swoje utwory, bo ze względów cenzuralnych używanie tego, a nie tamtego monarchy było niedopuszczalne. Ale nie o to chodzi, bo najważniejsze jest to, że utwór właściwie odniósł całkiem sensowny sukces. To jest, powiedziałeś dokładnie, między Eciem a Orlandem i tutaj już jest nowa obsada, to znaczy Francesca Kudzoni odeszła, ta, która była Rodelindą i Kleopatrą i, i w ogóle primadonną tych największych oper z tamtych czasów. Była ta słynna afera z Awanturą z Faustiną Bordoni, która była jej rywalką. Potem pojawiła się historia tej tak zwanej opery dla szlachty. To jest nazwa, która zresztą pojawiła się później, nie w tamtych czasach. Nikt tego jeszcze tak nie, nie nazywał. Była rywalizacja między królem Jerzym II i jego synem Fryderykiem następcą tronu, który zresztą nigdy królem nie został, bo ojciec go przeżył z różnych powodów. I ta opera dla szlachty przetrwała bardzo krótko mimo wszystko. I Handel już tutaj odzyskuje jednego śpiewaka, którym jest jego gwiazdor, też Juliusz Cezar, Senezino, wspaniały kastrat. I to jest jego przedostatnia rola, bo ostatnią będzie właśnie Orlando. I jest już w obsadzie... Nowa prima donna, to nie jest dla niej pierwsza rola, ale osoba, która wsławi się Alcyną i Ginewrą w Ariodante i była, będzie taką podporą jego, jego twórczości operowej. To jest Anna Strada Po, wspaniała śpiewaczka, jeśli sądzisz po tym, co dla niej napisała. No i tutaj też pojawia się inna postać, ciekawa, to znaczy rodzaj takiego dziedzica. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Francesco Brosini, to był taki znakomity barytarzalny tenor. Dzisiaj się już wróciło do tego terminu. On był na przykład pierwszym bajazetem w Tamerlanie. Wielka rola tragiczna. Był też Grimoaldem w Rodelindzie i to był taki gatunek śpiewaka z tych, którzy zmieniają bieg dziejów opery, bo pokazują talent, który inspiruje kompozytorów. Czasami to są, jak wiadomo, instrumentaliści, jak na przykład było dwóch sławnych klarnecistów, którym zawdzięczamy parę niezłych utworów Mozarta i Brahmsa, a śpiewacy potrafią zainspirować kompozytorów do pisania rzeczy, jakie przedtem by im do głowy nie przyszły. I tutaj pojawił się Pinacci, Giovanni Antonio, który okazał się też znakomitym wykonawcą i Hendel dwie role dla niego napisał, jedną z nich jest właśnie Haliate w tej. Operze, która przeniesiona została, jak powiedzieliśmy, do persji z zupełnie innych stron. I jest to utwór naprawdę bardzo piękny. To Winton Dean napisał rzecz zabawną w swojej wspaniałej książce, takiej monografii o operach Handla, że tutaj Hendel bardziej błysnął jako kompozytor niż jako dramaturg, ponieważ, jak powiedzieliśmy, on wyrzucił połowę tamtego starego libretta razem z połową intrygi. w związku z tym różne bardzo ważne straciły zupełnie znaczenie i tu Najzabawniejsze jest to, że główny czarny charakter, który powoduje wszystkie te nieszczęścia i dramaty, czy niejakie argonę, czyli zdradziecki syn króla, wszystko jedno, właściwie nie ma tu nic do powiedzenia. Ma, śpiewa jakiś taki duet tylko jeden z inną postacią, w której odzywa się monosylabami i nie ma ani jednej arii. W związku z tym yy, cała intryga wygląda trochę idiotycznie, bo na scenie pojawiają się postacie, z których nic nie wynika, a ta postać, która stworzyła cały ten bałagan, właściwie nie istnieje. Ale to nas zupełnie tym się nie należy przejmować, ponieważ muzyka jest przepiękna. Mało nagrań tego jest. Jest jedno nagranie polskie stare, które zrobiła Agnieszka Duczmal z Polskim Radio bardzo dawno temu. To było w, w 80. roku. Jest stareńkie nagranie Antony Louisa z 55 roku, które ma to do siebie, że to jest jedyna rola, Händlowska, jaką nagrał słynny falsecista angielski Alfred Deller, legenda właściwie tego mhm. rodzaju śpiewania. On nie wskrzesił. On bardzo szybko się połapał, że to zupełnie nie, nie jest dla niego, że to nie jest ani ten styl, ani te możliwości wokalne. Wyczuł, że tu ma do czynienia z materią wokalną, która go całkowicie przerasta i szybko się z tego wycofał. Parę lat później przeżył drugi podobny taki przypadek, drugie to doświadczenie trochę bolesne, kiedy Britten napisał dla niego rolę Oberona w Śnie Nocy Letniej. I tam też Deller długo, długo, nie wytrzymał, zwłaszcza, że to jeszcze było nie w studio, tylko na scenie. I potem jest takie nagranie stosunkowo niezłe, ale no uczciwe. Powiedzmy, Johannes Somary to zrobił w 1993 roku. No i jest nagranie Alana Curtis'a sprzed 20 lat które nosi tytuł Fernando, ponieważ on postanowił przywrócić ten oryginalny tytuł wersji hendlowskiej, zanim zainterweniowała cenzura. I w związku z tym mamy taką potrzebę, żeby nastąpił jakiś taki cud płytowy, żeby naprawdę spełnił się w sozarmę na płytach. I kiedy zobaczyłem, że Opera Królewska w Wersalu ten projekt ma, no to się bardzo ucieszyłem. No i niestety tutaj nastąpił zawód. No właśnie, to nowe nagranie powstało w grudniu 2024 roku jak powiedziałeś w Wersalu poprowadził je Marco Angeloni pojawia się na płytach Chateau de Versailles spektakl Piotrze jaki pomysł zatem na Sozarme ma Angeloni dyrygent ale przypomnijmy także i śpiewak który występuje w tym nagraniu jako haliata. A no to właśnie, to jest problem z panem Angelonim. To już jest jego trzecie nagranie, drugie w Wersalu. Mówiliśmy o obydwu. to był Poro, jeden z podobnego okresu zresztą twórczości Hendla, a potem Rinaldo w takiej wersji późnej, którą on nagrał dla Glossy. No ja muszę powiedzieć, że tu jest pewna tajemnica związana z tym człowiekiem. To znaczy, to jest lekki tenorek, taki drugoplanowy. Jego pierwsza płyta była zresztą poświęcona komicznym rolom tenorowym, w operze barokowej i on się do tego całkiem nieźle nadaje. Nie jest bardzo dobry śpiewakiem, jest takim sobie średnim śpiewakiem, no ale kiedy zaczyna śpiewać te ciężkie role dramatyczne dla tenorów napisane, takie właśnie jak Haliate w, w Sozarme, no to jedyne co słychać to to, że on nie jest w stanie tego zaśpiewać, że po prostu bardzo niedobrze śpiewa przez cały czas. Ma pewien temperament, pewny taki tembr i zabawny dosyć, ale to zupełnie nie pasuje. A do tego jeszcze tutaj w tym nagraniu wstawia sobie jakieś takie góry, których nie ma. No i po prostu to brzmi brzydko i, i, i no, sprawia taki zasadniczy zawód. I, i trochę człowiek się zastanawia, dlaczego, kto go w tym obsadza. No może obsadza go w tym dyrygent, którym jest on sam. I jako dyrygent, między nami mówiąc, to jest trzecie doświadczenie z tym, z tym dyrygentem, też to się nie sprawdza zupełnie. Cały czas to brzmi trochę jak takie że ledwo naszkicowane, nie do końca dopracowane, bez żadnego pomysłu na następne sześć aktów. To się zaczyna i potem właściwie zasypia. I póki to jest muzyka szybka, no to ona tak szybko sobie, bo temperament ten młody człowiek ma, tam szybko sobie galopuje i jest przynajmniej wesoło przez jakiś czas, ale tam, gdzie trzeba sięgnąć nieco głębiej w wariach takich refleksyjnych, czy nawet z odrobiną tragedii w tym, czy, czy bardzo lirycznych, no to on po prostu nie ma oddechu na to, jest bardzo słabym dyrygentem. Gra mu ta orkiestra, tym razem nie jego zespół, ale orkiestra Opery Królewskiej w Wersalu i masz, mam chwilami wrażenie, że gra od niechcenia albo to jest po prostu niedopróbowane. Słychać to było przed chwilą zresztą w tym fragmencie najpiękniejszego duetu dwóch głównych postaci, prymadorów, i primo uomo, czyli sobranu i castrata, Anny Strady i Senezino to byli tego duetu pierwsi wykonawcy. I słychać, że tam nic tak naprawdę się nie staje, bo do tego jeszcze ci soliści nie są bardzo udani, no, to są niezbyt dobrzy śpiewacy. To w takim razie jak śpiewak wybrał sobie kolegów i koleżanki? i dalszą obsadę. Kto tu kogo wybierał, to, to trzeba by się dowiedzieć ale z, z, tak powiem, z, z akt administracyjnych, bo nie jest wykluczone, że to Wersal narzucił dyrygentowi tych solistów. Sara Charles, która śpiewa tutaj Elmire, czyli role, primadonny rolę strady, no to jest taki lekki, trochę metaliczny, trochę twardy głos, który na dobrą sprawę obsadziłoby się raczej w roli jakiejś subretki, czy tych drugoplanowych, skądinąd bardzo ładnych rolach Händla, choć nie jest Jestem pewien, czy pod tym względem ten zimny głos, taki troszkę nieprzyjemny nawet metaliczny pod pewnymi względami że bardzo sprawny, chyba się do tego nie bardzo nadaje. Znaczy mnie się ta śpiewaczka nie bardzo podoba. Zobaczymy co będzie, bo z tego co rozumiem jest młoda i może się jeszcze jakoś rozwinie. No a, a Sosarme śpiewa Remy Breffoyer, taki alt, głęboki dosyć, ale taki nudnawy śpiewak, mm. który właściwie nie ma tak zbyt wiele do powiedzenia, budzi się trochę w recytatywach, zaczyna coś wreszcie mówić, bo kiedy zaczyna śpiewać, no to po prostu nudno jest. I oni oboje mają ten, ten sam problem, tę samą wadę, to znaczy właściwie nie ma tutaj najmniejszych prób ożywienia tej mowy wokalnej, dynamiką, akcentem, zmianą koloru. Wszystko jest na jednym planie, wszystko jest takie płaskie od początku do końca, takie samo. I to, kiedy dwie główne role w operze śpiewają, śpiewają stosunkowo tak no, nie bardzo ciekawi, a jeszcze trzeci to jest sam dyrygent, no to od razu jesteśmy sfrustrowani i tacy troszeczkę zdenerwowani tym słuchaniem, bo bardzo dużo czasu spędzamy ze śpiewakami, których tak naprawdę nie mamy m, ochoty m, słuchać. No o rolach nawet nie wspominam. Na szczęście w innych rolach tu się pojawia trójka śpiewaków całkiem niezłych, a nawet bardzo dobrych i obiecujących pod wieloma względami. Jest taki sopranista włoski młody, który się nazywa Niccolo Balducci. Nie wiem, dlaczego oni tych sopranistów też nazywają kontratenorami. To już jakiś absurd zupełny jest. Chaos nomenklaturowy, że tak powiem. I on śpiewa nagle po tym nudnym, takim leniwym trochę śpiewaniu altowym Sozarmę słychać głos też falsetowy w końcu, ale ożywiony i żywy i swobodny w tym, co robi, z całkiem niezłą techniką, z jakimś takim temperamentem że ta postać Melo, to jest w ogóle najsympatyczniejsza postać w całej operze, dobry syn w przeciwieństwie do tego złego, który nie ma nic do roboty, naprawdę ożywia każdą scenę, w której się pojawia. Ma bardzo fajną też koleżankę obok, Eleonor Pankraci, która jest korsykanką. Słyszeliśmy ją niedawno zresztą u Porpor i to naprawdę jest bardzo, bardzo fajna śpiewaczka, taka z temperamentem też i dobrze, świetna technicznie. My co sopran, taki trochę Dramatyczny, niekoniecznie tutaj kto jest potrzebny i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było gdyby ta para Balducci i Eleonora na przykład pojawili się w jakimś Juliuszu Cezarze jako Cornelia i Sesto. No i jest mój ulubieniec tutaj w tym nagraniu w roli takiej troszkę drugoplanowej, ale jednak poważnej, bo ma trzy arie do zaśpiewania. To jest młody bas włoski, którego już nigdy w życiu nie słyszałem. Giacomo Nanni się nazywa i on na pewno jest najlepszym tutaj, w najbardziej takim powiedziałem, nawet w czymś rodzaju rewelacji wokalnej, no to jest śpiewak wymiaru tego, jakiego te role wymagają i tamta para też właściwie spełnia te wymogi. Natomiast tych trzech głównych solistów zupełnie nie. No nie wolno zapominać o tym, że Händel pisał na największych śpiewaków swoich czasów. I że to naprawdę nie Sarah Charles albo koleżanki do niej podobne i nie Marco Angeloni tenor i ten typ falsecisty, co Breffoyer, mogą wypełnić te ramy, które ich całkowicie przerastają. To innych śpiewaków do tego trzeba. W przeciwnym razie wy, no, wyświadcza się Handlowi no, taką trochę niedźwiedzią, niedźwiedzią przysługę. W dyskografii Sozarme, tak jak wspomniałeś, no nieco pustawo. Dziś to dzieło pozostaje na drugim planie w katalogu Hendla. Zapytam krótko, słusznie? Moim zdaniem nie. To znaczy, wystarczyłoby ten utwór obsłużyć mhm. w sposób mu godny, to znaczy dać obsadę tych sześciu głównych ról na najwyższym poziomie i dyrygenta, który naprawdę chce coś w tej sprawie powiedzieć, bo Alan Curtis, który właściwie zostaje tutaj pewnym takim punktem odniesienia, bo warto do niego wrócić, tam nie wszystko jest dobrze, on sam jest taki troszeczkę nudnawy, no ale kiedy nagle Alan Curtis okazuje się o tyle lepszy od następcy, to znaczy, że coś jest już niezupełnie w porządku, z całym szacunkiem dla niego, ale to nie jest taki, taki dyrygent, który cię zainspiruje, który naprawdę ożywi akcję, ale tam przynajmniej jest jakaś dyscyplina i porządek w tym wszystkim. Trudno marzyć o tym, żeby wrócił do tego repertuaru na tym poziomie tych utworów no nie wiem jak to powiedzieć, niedrugorzędnych przecież, bo one są pierwszorzędne, ale z tego drugiego szeregu sławy i, i, i jakby to powiedzieć, no seksapilu takiego repertuarowego, no, żeby chociaż ci młodzi ludzie się do tego zabrali, ale ci młodzi ludzie też wolą prowadzić te wielkie, wielkie sławne arcydzieła. Zresztą nie wiem czy zauważyłeś to, ale w Wersalu za dwa miesiące szykuje się nowy Juliusz Cezar, mhm. dyryguje nim Stefan Plewniak, Zaśpiewa Kleopatrę, ni mniej, nie więcej, tylko Sonia Jączewa, czyli taka primadonna naprawdę tak wymiaru jest. tego typu roli, ale za partnera, ma i tu ja się niezmiernie niepokoję, do mojego polątła na benos john który nagle podejmuje się roli Cezara. Głos niby w porządku, bo altowy głos naprawdę, ale żeby ta straszna rola nie naruszyła tej, tego przepięknego instrumentu, zobaczymy co z tego wyniknie, ale no przynajmniej tutaj można się spodziewać wymiaru jakiegoś, ale już na przykład Ptolemeusza w tym wykonaniu będzie śpiewać ten sam Remi Breffoyer, który tutaj nas nudzi w roli Sozarmy. Nie wiem co z tego wyniknie. Także tutaj cały czas jest poszukiwanie tego, kim zastąpić, no o kastratach w ogóle nie mówię, bo to jest problem nie do rozwiązania na dobrą sprawę, ale żeby przynajmniej te primadonny śpiewały tak jak Kudzoni i Strada. No. Piotrze, to w takim razie w finale wybieramy twojego ulubionego na Niego w partii Altomaro, dobrze? Byle miał piękną karierę, na którą na, na oko, przynajmniej ja go nigdy na żywo nie słyszałem, yy, na ucho powiedzmy w nagraniu i w studio. No, mam nadzieję, że zasługuje. Piotr Kamiński, bardzo dziękuję. Cześć, do usłyszenia. nasze dzisiejsze spotkanie Monika Kopcik, Monika Zając, Piotr Kamiński i Jacek Chawryluk. W Płytomanii spotkamy się za tydzień. Poezja ukraińska w dwójce. Rosja ponownie narusza granice w obwodzie sumskim. Eksperci mówią, że ryzyko szeroko zakrojonego natarcia na tym odcinku frontu nie jest duże, może jednak związać część sił ukraińskich. Posłuchajmy wiersza jednego z żołnierzy. Przekład Leszka Szarugi czyta Andrzej Mastalerz. Pawło Wyszebaba, moje pokolenie. Historia w księgach się dłuży, w życiu przyspiesza ogromnie. Jej stronkę me pokolenie pisze łzami i ogniem. Na czort manewrów wykaz. Patrzcie, jacyśmy uparci. I patrzcie, jak się śmiejemy. Prosto w twarz śmierci. Dziwne są nasze tańce wśród ruin kontroli okopów. Nad głowami odłamki, spod nóg wzlatuje popiół. Rówieśnicy w piwnicach, ci tylko, których duch słaby. Me pokolenie tak płacze, aby nikt nie zobaczył. Gdyby całą sól kopalń rzucić w cierpienie świata, to większość by ran naszych rozkwitła palącym kwiatem, bo wszelkie życie wokół niedole i dole złą znosi. Słuchajcie, we wrogiej niewoli śpiew się unosi. Za chwilę czas do ataku. Modlimy się o ratunek. Jeśli Bóg istnieje, to w mej generacji mundurze. Czy przyjmie nas? Nikt nie wie. Świętych wśród nas nie znamy. Patrzcie, jak się złościmy i jak namiętnie kochamy. Gdy od Marika cień czarny rozciągnął się do choweli, biliśmy się jak ostatni i przeżyliśmy. Umarli. Jeżeli i ty, tak jak my, wesoło, nieugięcie i głośno czytasz po ukraińsku, to znak. Walczyliśmy z godnością.